Nazywam się Czesław i przyjechałem z pleciel kandy. Przyjechałem na urodziny mojego kraju, żeby powiedzieć wielsik. Wielsik pod tytułem Lord Dalt Duke Wandel, a autorem jest Iwan Malia de Folville Albert. <tryk> Stary Duke Wandel to kompan milutki. Tasany ma pancezyk i seksowne szutki. Nikt go jeszcze nie złapał, bo sprytny to chłopak. I w prowokacjach mocniejszy, i wulgarny w słowach. Hi, hi, dziękuję.